Inała Piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia.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 Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu. Marta Hoppe, zapraszam.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 you <laughs>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 pięcioletnich czy dziesięcioletnich przeżyć, jak uzyskują inne kraje. Czyli wiemy, że to jest do zrobienia. Teraz musimy mocno zanalizować, choć eksperci z dziedziny y, mają już wiedzę, co należy zmienić. Y, y, tu wielu y, lekarzy wypowiada się również w naszym raporcie. Profesor Mądry, y, y, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, doktor Anna Dańska-Bidzińska. Oni wspominają o tym, y, że już wiemy, co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 I zapraszam Państwa do słuchania audycji Samozdrowia na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Samozdrowie. Powtórka programu.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 z panem Dominikiem rozmawialiśmy. Do usłyszenia. Dziękuję również i wzajemnie. Powtórka programu. Autopromocja.